Good morning. Witam wszystkich. Dzień dobry. Turn to your neighbor and say hello. Obróć się do swojego sąsiada i powiedz cześć. Hello. Cześć. Thank you. Dzięki. I'm going to ask um, Conrad to read from Luke chapter 11. Przeczytam z Łukasza rozdziału jedenasty. Od 5 do trzynastego. I rzekł do nich, Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i dam mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręstwa jego wstanie i dam mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzył wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn, gdy, gdy syn będzie prosił go o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, dam mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie go prosił o jajo, dam mu skorpiona, jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Czytamy tutaj, że był pewien człowiek, do którego przyszli goście, a on nie miał im co dać, żadnego jedzenia. Więc w środku nocy poszedł do swojego przyjaciela i poprosił o trzy chleby. Przyjaciel był już w łóżku ze swoimi dziećmi i powiedział, że nie może dać mu żadnych chlebów. Ale Jesus said że because the man persisted and was bold. Ale Jezus mówi, że przez to, że człowiek był wytrwały i nalegał cały czas, to dostał te chleby. Ten człowiek ma, miał pewną dobrą wartość. Był wytrwały i nalegał, żeby ktoś mu pomógł. Potrzebował chleba tej nocy. Jezus kontynuuje historię Jezus kontynuuje historię i mówi, że mówi Wam. So I from this story, z tej, tą historię streszcza ask and will be given to you. proście, a będzie Wam dane. Seek and you will find. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a Wam otworzą. For każdy, kto prosi, otrzymuje. A każdy, kto szuka, znajdzie. I wszyscy, którzy będą wytrwali w tej drodze, będą błogosławieni. Więc jeśli ktokolwiek z nas ma jakieś fizyczne potrzeby w naszym życiu, lub jakieś duchowe potrzeby w naszym życiu, Mamy kochającego Ojca. Jezus kontynuuje nauczanie. Który z Was ojców, jeśli ma syna i syn prosi o rybę? Czy ktoś z Was da mu węża? Jak to możliwe? My, dobrzy ojcowie, jeśli dziecko z naszych dzieci przyjdzie do nas przyjdzie i nas coś poprosi, czy damy mu węża? Nie tak dawno temu moja córka powiedziała, że ma kłopoty. Ona ma 36 lat i ma na imię Hannah. Więc odwiedziłem ją. W jej domu i spytałem o co chodzi. Była w dużych kłopotach. Była winna dużo pieniędzy. Była zestresowana. Nie wiedziała co robić, miała kłopoty. Więc jej więc posłuchałem jej historii i wróciłem do domu tej nocy i powiedziałem, Panie, co powinienem zrobić? Jak mogę pomóc mojej córce? Co chcesz, żebym zrobił? Rozmawiałem o tym z moją żoną i moja żona powiedziała, nie i ona powiedziała mi, że nie powinienem się w to mieszać. Pomyślałem sobie, moja żona jest szalona. Kogo ko kocham bardziej, Boga czy moją żonę? Kogo stawiam pierwszego, Boga czy moją żonę? Kogo stawiam pierwszego, pierwszego, Boga czy pastora? Who am I listening to now? Kogo słucham? God or somebody? Boga czy kogokolwiek? One day Jesus was ministering and his mother came with his brothers and they said to Jesus, Jesus, stop what you're doing, your mother is outside. Pewnego dnia matka przyszła do Jezusa, gdy on głosił. And Jesus' mother wanted to talk Jesus I chciała ona porozmawiać ze swoim synem. He was teaching the people, ministering to the people. His mother was coming. She wanted him to come out and meet her need. On głosił, a jego matka chciała, żeby on przestał ją spotkał. And Jesus said, Who is my mother and my brother? A Jezus powiedział, kims jest moja matka i moi bracia? I cannot do what you want me to do, my mother. Nie mogę zrobić tego, co chcesz, matko. Tylko dlatego, że jesteś moją matką. Tylko dlatego, że jesteś moją matką. Myślisz, że możesz mnie kontrolować, bo jesteś moją matką? Kogo posłucham? Moją matkę czy mojego ojca? Jezus Jezus powiedział do niej: Moja matka i mój ojciec są tutaj. Nie mogę zrobić tego, co pomówisz. Tak jak moja żona powiedziała mi, że nie chcesz, żebym pomagał naszej córce. Ale mówił mi, że muszę pomóc ale Bóg powiedział do mnie, że muszę jej pomóc. Jezus powiedział, że jeśli chcesz być Jego uczniem, słuchajcie teraz uważnie. Jezus powiedział, jeśli chcesz być moim uczniem, jeśli chcesz iść za Mną, musisz nienawidzić swojego ojca i matki. If you want to come after me, jeśli chcesz i za mną you have to hate your mother, your father, your children, your very self. Musisz nienawidzić swoją mamę, swojego ojca, swoich dzieci, samego siebie. In other words, if you want to be a disciple of Jesus, Innymi słowy, jeśli chcesz być uczniem Jezusa, we have to love Jesus more, much much much much much much musimy kochać go bardziej niż ktokolwiek niż kogokolwiek Kiedy i raz kiedy zostałem chrześcijaninem mój ojciec nie chciał żebym dążył za Chrystusem i would go to bible study on wednesday and come home and my father who was a big man would say to me, What have you done today? Gdy, gdy byłem w niedzielę na, w szkole bibli... Na spotkaniach biblijnych, mój ojciec pytał się Mój ojciec pytał się, co robiłem. Pytał się, czy uczyłem się dzisiaj? Uczyłeś się? Mówiłem, nie, ojcze, byłem na studiowaniu Biblii. I on zaczynał krzyczeć. Jak za 20 minut krzyczał przez 20 minut i mówił mi: krzyczał tak dużo. Ten szalony człowiek szalony grek would lose his voice że tracił głos. next I... days. I kolejne trzy dni nie mógł mówić. Nie mógł mówić przez trzy dni. Moja matka go bagała, żeby przestał, żeby przestał krzyczeć, żeby przestał się wyżywać. więc i więc kolejny tydzień przyszedł i miałem wybór. Czy pójdę na studiowanie Biblii tak jak w zeszłym tygodniu? I poszedłem. I zapłaciłem cenę. Bo Jezus powiedział: Jeśli chcesz podążać za mną, musisz postawić Mi pierwszego. Więc moja matka powiedziała mi: Nie chcę więc moja żona powiedziała mi: „Nie chcę, żebyś pomagał córce”. I myliła się. I pomogłem mojej córce. Poszliśmy do Kosty. Pić kawę i rozmawiać. Więc powiedziałem mojej córce Hanna: „Hanna, wyjaśnij mi jeszcze raz”. I rozmawiam z moją córką i pytam jej, jak ona chce wydostać się z tej sytuacji. Ona wytłumaczyła. Ja słucham uważnie jej wytłumaczenia. I doszedłem do wniosku, że jej sposób był bez sensu. Była trapped. Była w pułapce. Nigdy nie, wydostała się, nie wydostałaby się z kłopotów. Więc powiedziałem jej, że jej pomogę. Dam ci pieniądze. Dam ci bardzo dużo pieniędzy na mały procent. Nie mogła na mnie patrzeć obróciła głowę ode mnie i zaczęła płakać. I obróciła się do mnie i powiedziała, dziękuję Ci, Tato. Są tutaj dobrzy ojcowie i dobre matki. Jezus powiedział w swoim nauczaniu, który z Was ojców, jeśli syn będzie prosił o rybę, dam mu zamiast tego węża? Albo jeśli będzie prosił o jajko, dam mu skorpiona, który jest trujący i zabójczy? jedno ugryzienie, urządzenie skorpiona i umierasz. Więc jeśli Wy jesteście źli, umiecie dawać dobre dary dzieciom, o ile bardziej Wasz Ojciec w niebie da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Mamy Ojca w niebie, który jest dobrym Ojcem. On nie jest tak jak my, ziemscy, ludzcy Ojcowie. On nie jest jak my, matki. On nie popełnia błędów. Większość czasu kochamy nasze dzieci. Is a different kind of parent. Ale Bóg jest innym ro rodzicem. Jest dobrym Ojcem, który nigdy nie popełnia błędów, który nigdy nie jest zły. O ile więcej, Ojciec w niebie da Ducha Świętego tym, którzy proszą. A ty i ja. I my potrzebujemy Ducha Świętego. Duch the jest opisany jako doradca. W naszym świecie mamy doradców. Mamy chrześcijańskich doradców i świeckich doradców. I Duch Święty jest opisany jako taki doradca. Wielu chrześcijan jest mądrych i zachowują się jak doradcy. Ale jest doradca doradców i to Duch Święty. Jest opisany jako ten, który pomaga. potrzebujemy pomocy przez Potrzebujemy pomocy Bożej przez Ducha Świętego. Jest opisany jako pocieszyciel. To są opisy Ducha Świętego. Doradca. Każdy potrzebuje doradztwa. Everybody on this planet. Every Christian, every non-Christian, everybody anywhere in the world needs każdy na tej planecie, każdy chrześcijanin, każdy niechrześcijanin potrzebuje doradztwa. Czasami przechodzę przez etapy mojego życia, gdzie idzie mi dobrze i myślę, że nie potrzebuję doradztwa, ale to są szalone myśli. Znam prawdę. I prawda jest, że wszyscy potrzebujemy doradztwa. A jest, prawda jest taka, że każdy z nas Potrzebuje doradztwa On jest opisany jako Pocieszyciel Potrzebujemy pocieszenia Ducha Świętego Mówimy, że Jezus jest Królem Królów On jest Królem Królów Jest doradca doradców To Duch Święty on, jest, on pomaga. I jest siłą Bożą w naszych życiach. Nie wystarczy, że, od, że narodzimy się na nowo. Musimy być ochrzczeni w Duchu Świętym. Słuchaliśmy o baptyzm w wodzie w naszym serwisku dzisiaj. Słyszeliśmy dzisiaj o chrzcie w wodzie. Ale jest też chrzest w Duchu Świętym. W Efezjan pisze, że musimy być napełniani Duchem Świętym codziennie. Musimy być napełniani Duchem Świętym. Musimy być napełniani Duchem Świętym. Muszę przychodzić do Boga codziennie i mówić, Boże, wybacz mi i napełnij mnie Duchem Świętym. Odśwież mnie i napełnij Duchem Świętym. Jezus powiedział swoim uczniom, że On odejdzie, ale oni nie powinni się martwić, bo będzie nowy doradca. Duch Święty jest jak Jezus. I jest wszędzie. Jezus w przypowieści powiedział, że da Ducha Świętego tym, którzy Go poproszą. To jest to, co Ty i ja musimy zrobić. Nie musimy pościć. Jezus nie powiedział, że musisz się modlić i pościć. Nie musisz błagać. Poproś. Moja córka powiedziała mi, że ma problem. I jej tata pomógł i Jej Ojciec jej pomógł. My też mamy Ojca, który nam pomoże. On chce nam dać swojego Ducha, bo Ty i ja potrzebujemy doradztwa, bo potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy pocieszenia. To Duch Święty daje nam moc, żeby ewangelizować i przynosić ludzi do Jezusa. Jezus powiedział uczniom, że muszą czekać, aż moc z nieba na nich zejdzie. Wtedy będą jego świadkami. Bez chrztu, bez chrztu w Duchu Świętym i bez napełnienia Duchem Świętym nie możemy działać w naszych życiach to Chcę, co chcę dzisiaj podkreślić Niektórzy kaznodzieje mówią że mają trzy. Do powiedzenia. Trzy Byłem na jednej konferencji i tam kaznodzieja powiedział On uznajmił, że powie o trzech rzeczach przez trzy dni. I w każdym kazaniu będzie miał cztery punkty. Trzy kazania i cztery punkty w każdym That kazaniu. To czyni 12 punktów. On miał, o, według mnie, miał 11 za dużo. Hej, hey, panie kaznodziejo, powiedz mi jeden punkt. I have one point to make. Ja mam dzisiaj jeden punkt do powiedzenia. Bóg da Tobie i mi Ducha Świętego, jeśli poprosimy. Just only ask. Tylko poproś. Nie musisz czekać, aż będziesz się lepiej czuł. Nie myśl, że jesteś niegodny. Krew Jezusa zatroszczyła się o wszystkie grzechy. Nie muszę iść na jakiś program samodoskonalenia, żeby otrzymać Ducha Świętego. Czy możesz poprosić? Czy ja mogę poprosić? To jest jednoczęściowe kazanie. Konrad, możesz poprosić? Jest O ile więcej Ducha Świętego da Ojciec w niebie tym, którzy proszą? Zostałem chrześcijaninem w 1973 28 lipca, 10 rano, wieczorem, w mojej wiosce w Anglii. Kolejnego roku modliłem się o chrzest w Duchu Świętym. Modliłem się przez dwa, trzy dni. I poszedłem na obóz chrześcijański. I z wszystkimi chłopakami spaliśmy w takim Akademiku. Ja spałem na górnym łóżku. I pewnej nocy Duch Święty przyszedł. I pomyślałem: To jest Duch Święty teraz. To jest Duch Święty. I zacząłem być naprawdę szczęśliwy. I byłem bardzo szczęśliwy. Byłem tak szczęśliwy, że nie mogłem spać. I mówiłem, Boże, to, o co się modliłem, to jest teraz. Więcej Ciebie i Ducha Świętego. Nie mogłem spać. Więc modliłem się do Boga. Panie, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Panie, nie mogę spać. Weź trochę radości ode mnie, żebym mógł pójść spać jednak. I przez kolejne miesiące zauważyłem, że mogę rozmawiać z kimkolwiek o Jezusie. To była różnica. Bible was different. Biblia była inna. Biblia była żywa. I was alive. Ja byłem żywy. My prayer life was different. Moje życie było inne. Jedną z pierwszych osób, które poprowadziłem do Jezusa, was somebody called John. to był ktoś nazywający się J. John. And I ja tego człowieka. I ja go nawracałem dwa lata, prowadziłem dwa lata. Teraz już ten człowiek był na każdym kontynencie. Ten człowiek, którego ja przyprowadziłem do Chrystusa, on przyprowadził tysiące innych ludzi. the Spirit. Bo Bóg ochrzcił mnie w Duchu Świętym. Jezus powiedział, że da Ducha Świętego, jeśli poprosimy. Czy poprosimy? Czy możemy poprosić? Proszę, zrozumcie słowa Jezusa. How much more will your father in heaven? O ile więcej Ojciec w niebie? Ojciec z dwoma synami. Jeśli Twoje dzieci przyjdą do Ciebie i powiedzą, tato chcę jajko. Nie dasz im skorpiona. Jeśli chcą o rybę. Jeśli poproszą o rybę,: Kiedy... Kiedy będą już w tym wieku, że będą szli na jakieś Ty zrobisz wszystko, żeby oni mogli to zrobić. bo jesteś dobrym Ojcem. bo jesteś dobrą matką.: How much more? O ile więcej Twój Ojciec w niebie dla Ducha Świętego tym, którzy proszą. To jest ten mój jeden wniosek. To jest z ust i z głosu Jezusa. To jest Jego obietnica dla mnie i dla Ciebie każdego dnia muszę być odświeżony i potrzebuję doradztwa Ducha Świętego żeby wprowadzać Jego leczenie i Jego rady w moim życiu bo ja ich potrzebuję ja zmagam się z rzeczami więc potrzebuję doradztwa Potrzebuję pomocy Ducha Świętego. Potrzebuję pocieszenia Ducha Świętego. Potrzebuję mocy Ducha, Ducha Świętego. Potrzebuję owoców Ducha Świętego. Potrzebuję miłości, radości, pokoju, cierpliwości, dobroci. Amen. Amen. Wstańmy. Może chciałbyś podnieść ręce? I teraz się będziemy modlić. I w ciszy. Zanim ja zacznę się modlić zapytajcie o Ducha Świętego. Pomódlmy się teraz. Proś o Ducha Świętego. Masz wiarę. Masz więcej niż wystarczająco wiary. Wiara nie jest problemem issue. Nie ma problemu żadnego. There's no problem. Nie ma problemu. Ask. Proś. Let's pray now. Pomódlmy się teraz. Say this prayer with me. Powiedzmy ją tą modlitwę. Heavenly Father. Ojcze Niebieski. Listen to my prayer. Wysłuchaj mojej modlitwy. Open your ears Otwórz uszy and your heart i serce. Wysłuchaj mnie, Panie. I ask Proszę Cię. I ask you. Proszę Cię. Holy Spirit. O Twojego Ducha Świętego. to me, Lord. Daj mi go, Panie. Wypełnij mnie. Umocnij mnie. With Holy Spirit. Twoim Duchem Świętym. The Bible says Biblia mówi, że powinniśmy modlić się w Duchu przy każdej okazji. To jest okazja. Spędźmy chwilę modląc się w Duchu. Połóż rękę na osobie obok. Módl się o tą osobę. Pray they would receive the Holy Spirit. Módl się o to, żeby otrzymali Ducha Świętego. Pray that they would receive. Módl się, żeby otrzymali. Pray for them. Módl się o nich. Receive the Holy Spirit. Otrzymujcie Ducha Świętego. Receive the Holy Spirit. Otrzymujcie Ducha Świętego. If you are sick today, Jeśli jesteś dziś chory, in your body, w twoim ciele, w twoim ciele lub w Twoim umyśle, jeśli masz problemy, albo jesteś chory w duchu, zaniepokojony i potrzebujesz pokoju Chrystusa, potrzebujesz Jego leczenia w Twoim ciele w Twoim umyśle lub w Twoim duchu połóż rękę na swojej klatce piersiowej i proś Jezusa o wyleczenie. Módlmy się. Módlmy się. Ulecz mnie, Panie. Ulecz moje ciało, Panie. Heal my mind, Lord Jesus. Ulecz mój umysł. May my mind be well in Jesus name. Niech mój umysł będzie dobrze w imieniu Jezusa. Heal my spirit, Lord Jesus. Ulecz mojego ducha. Let's finish with a prayer. Put your hand on the person next to you. Zakończmy modlitwą. Połóż rękę na osobie obok. And pray blessing. Bless them in Jesus name. I módl się błogosławiąc ich w imieniu Jezusa. Módl się o błogosławieństwo i Bożą ochronę, że Bóg będzie ich chronił i ich błogosławił. Módl się. Módl się. Uwolnij ich w imieniu Jezusa. Uwolnij ich. Powiedz do nich: Uwalniam cię w imieniu Jezusa. Spójrz im w oczy, jeśli chcesz. Otwórz oczy, spójrz im w oczy i powiedz: Bądź wolny w imieniu Jezusa. Pray for them, look them in the eye and say. Módl się o nich, spójrz im w oczy. Powiedz, módl, powiedz, uwalniam Cię w imieniu Jezusa. Mam słowo dla kilku osób. Weź Pismo i uczynię swoim. Żadna broń wykuta przeciwko Tobie nic nie zdziała. Jeśli to jest dla jeśli to do ciebie? Raise your Podnieś rękę. Okay, we're going to finish now with this. Okay, keep your hands up. Trzymajcie ręce w górze. Okay, the people with their hands up. Ludzie z rękami w górze. Go to someone with their hands up and pray for them. Podejdź do osób do innej osoby z ręką w górze i módl się o The reality of the scripture will be żadna broń wykuta przeciw tobie nic nie zdziała i zostaną zniszczone Podejść do kogoś i uwolnij go and speak the over their lives sir weapon forged żadna broń wykuta przeciwko tobie nic nie zdziała w imieniu Jezusa. Żadna broń wykuta przeciwko Tobie, teraz i w przyszłości. Nic nie zdziałają. Jesteś wolna. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Dziękuję.